podcast Inny Koncept a w nim Wojtek i ciekawe konsekwencje pewnego spotkania, przypadkowego spotkania, rozmowa o tworzeniu czy czymś koło tego mam małe problemy techniczne ale mam nadzieję że nie przeszkodzą mi one w publikacji tego odcinka na czas zatem zapraszam do słuchania Pewnego dnia umówiłem się z kolegą, żeby nagrywać próbę jego zespołu. No, wiązało się to z dojazdem pociągiem kilkanaście kilometrów do innej miejscowości. No i zeszło nam na tym chyba 7-8 godzin, wykończony już po 22, bo to było. No, wróciłem do Łodygowic, nie do, do swojej miejscowości, wysiadam na e, małej stacji Łodygowice Górne, która się składa właściwie tylko z e, małego budynku e, jednej e, kasy, sklepu mięsnego i e, peronu, długiego peronu. No i wysiadam sobie, ciemno dookoła parę osób przechodzi w lewą, w prawą stronę. Patrzę się, a tam jakiś gość dziwny stoi i uśmiecha się do swoich rąk. Stwierdziłem, że o, może być nieciekawie, zwłaszcza, że czasem bywają nieprzyjemne typy o, o, o tej porze. Tam w tych częściach, w tych częściach peronu, nawet mogę powiedzieć, no to ominę go szerokim łukiem. Omijam, ale tak, zerkam w bok. On coś trzyma w tym ręku. Ej, to jest mikrofon, to jest nagrywajka, on nagrywa pociąg. Musiałem obejść, sprawdzić, czy, czy, czy nie ma jeszcze włączonego czerwonego światełka. Nie zobaczyłem żadnego czerwonego światełka, więc się odezwałem, że hej, co to masz za nagrywajkę. Wciąłem się w nagranie. Tak? To byłeś ty. Tak, owszem, to byłem tak, ja. Pamiętam, ale... Yy, chyba, chyba nie do końca ten, yy, yy, z, z, ze wzrokiem jest u Ciebie dobrze, bo jednak się nagrywało, pamiętasz? A, tak, nagrywało się właśnie, tylko że miałeś gąbkę naciągniętą tak, na środowisko. Tak, tak, tak, tak. Także zupełnie tego nie widziałem. I exactly. yy, yy, właśnie okazało się, że no takie spotkanie... Yy, spotkanie to było dość nieprawdopodobne, bo nie że nastąpiło na takim zadupiu, to jeszcze w Krakowie mieszkam niedaleko siebie. Tak, Taka, Taka koin koincydencja. I, i, i, no i, i, i powiedziałeś, że bawisz się swoją nową nagrywajką, Zoom H1 to był. Dokładnie, Zoom H1 że zbierasz dźwięki do jakiejś produkcji filmowej, klipu filmowego. Wiesz co, ja y, no, wtedy faktycznie zbieram nawet nawet nie do jakiegoś konkretnego y, projektu, tylko ja mam taki sposób pracy, że zbieram coś, wszystko. Y, zauważam, dotykam y, faktury. Y, zapach i wszystko, jakby, wiesz, to jest fascynujące, a dopiero później stoisz przed, przed jakimś magazynem, który jest zagracony w jakąś, jakąś jakimiś inspiracjami i sklejasz z tego. To jest jak, wiesz, Proszę. jak, yy, jak ci później, no, jak wysłałem ci ten yy, linka do tego, do animacji, którą robiłem. Właśnie, opowiedz o tej animacji. No to jest, wiesz, no to jest takie, no to jest pośrednio gdzieś yy, yy, takie pokłosie tego, tego mojego zbieractwa, to że wiesz, tam jest, tam jest yy, no, zarzut do tej, no, jeżeli możemy w ogóle jakimś zarzucie mówić, zarzut do tej, do tej e, animacji jest taki zawsze, że, e, że jest e, w jakimś sensie niespójna, że e, nie, mówi, nie mówi o czymś, nie, mówi, e, nie prowadzi widza, że to a jest taki i tak dalej i tak dalej. Bo ja nie, nie toleruję takiego podejścia, y, w ogóle podejścia do widza. E, Natomiast ja się nie zajmuję tam, oczywiście to nie jest tak, mówię jak jakimś, mam mało takich produkcji na swoim koncie, ale generalnie. E, gdzieś tam coś zawsze, zawsze robiłem. Wiesz o co chodzi, albo masz podmiotowe podejście do, do, do, do, do widza, albo przedmiotowe. Jeżeli masz przedmiotowe, to go, tego próbujesz ty nauczyć czegoś. A jeżeli masz podmiotowe, to ty mu zadajesz pytanie, jak coś, nie? I to jest, y, dla mnie zawsze... To są najważniejsze y, y, kategorie. Także y, ten, ten, y, ta animacja bardziej ma powstawić niepokój. Y, niepokój. o, Ale zresztą tytuł jest jednoznaczny. Jest, jest searching, finding, jest, jest mm -hmm. poszukiwanie i odnajdywanie. I to jest wiesz, ciągły proces. Gorączka, wiesz, y, obcowania na tym świecie. Przerażająca jednocześnie. Fascynujący. Sam ten klip y, trwa równo minutę, bo tak. został stworzony na festiwali jednominutowych. No, tak, faktycznie, bo wiesz, przy takim natężeniu, bo ja tam strasznie galopuję i przy takim natężeniu y, y, y, jest po prostu krótki, y, no a później się okazało, że faktycznie, bo, y, że są festiwali jednominutowych i, i później go przyciąłem tak, tak po prostu już utworzenia po to, żeby, żeby miał jedną minutę. No i, no i ma. No i yy, w, w, Gdańsku, w Gdańsku w zeszłym roku yy, dostałem drugą nagrodę yy, w, w kategorii forma na festiwalu Jednomitówek. Jedno no bo faktycznie, pod względem formy, to widać tę włożoną pracę. Jest, jest faktycznie. To, to ty, yy, można się do tego do wszystkiego przywalić, ale pracę to nawet było trochę. Tak. <laughs> tak. Teraz dosłownie godzinę temu yy, wszedłem na Twoją stronę i tam do zakładki wideo dwa klipy są na dzień dzisiejszy, tak. ani jednego ani drugiego nie rozumiem ale oba są klimatyczne i budzą w człowieku emocje no właśnie chyba no o to tak. chodzi bardziej, nie? że e, kiedyś byłem na e, filmie i teraz nie chciałem skłamać bo ja się z, zawsze się za, z, zapominam e, ten, e, reżysera ale chodzi o nie niebo nad Berlinem nie, nie pamiętam Weyer, Wenders, nie mam pojęcia, kurde to jest ten sztab korona, ale generalnie nie, nie pamiętam nigdy i nie. chodzi o to, że dla mnie to jest piękny, piękny film, który mi zadaje pytania reżyser traktuje mnie poważnie on wie, że nic nie wie i zadaje drugiemu człowiekowi pytanie traktuje go podmiotowo ale to nie, jest, to, to, to nie jest tak ludzie mają po prostu różne definicje y, filmu y, czemu to służy I, i wychodząc z kina słyszę dziewczyny, które mówią, że już nikt nie pójdę na, na, na Wendersa, czy jakoś ten reżysera, który to robił, już nigdy nie pójdę bo to jest, wiesz, to jest, dla nich to był wiersz biały, czytany od y, początku po, po do końca, tam nie było morału nie było, y, a żyć należy tak, <laughs> jeżeli długosznie czyję bez sensu zupełnie, ja y, rozumiem je ale to nie jest mój świat mm. y, ostatnio tego typu filmów. Super, sąsiad. Coś, ty nie? Mm. Troszkę może słychać, ale to nie szkodzi. Z ostatnich e, takich filmów, no to e, widziałem, mm, widziałem Głowę do wycierania Davida Lynch'a. Nie, ja nie, nie znam. Nie znasz? Nie Głowę znam. do wycierania? A kojarzysz w ogóle Lynch'a? Ja kojarzę. No, takie troszkę dziwne Aha. ma te filmy Aha. i nikt Aha. nie wie, o co chodzi w jego filmach. A Głowa do wycierania to jest jego pierwszy film, najbardziej odjechany ze wszystkich. Nie mam pojęcia o co chodzi w tym filmie, nikt nie wie, o co chodzi w tym filmie, ale on e, zawsze powtarza, że jego filmy są logiczne i nie zamierza ich e, tłumaczyć nikogo. No pewno trzeba stać o koniem, nie? Wiesz no ale e, licencia poetika, czy jak to się tam mówi? No, autorowie wolno wszystko. Dokładnie. E, jeżeli. E, to człowiek ma wolność, jeżeli, jeżeli nie chce nie oglądać. Czy, czy, Wendersa, czy kogokolwiek, tego nie oglądaj. I tyle. Mm -hmm. Właściwie zaskakuje mnie ten, ten fala jakby krytyki, jakiejkolwiek krytyki, bo to bez sensu jest zupełnie. Dlaczego, dlaczego, dlaczego, dlaczego tak trzeba? Nie, nie, nie rozumiem tego zupełnie. Jeżeli. Nie musimy oglądać, nie musimy ten. To nie, nie wpływa na, na nas. Ludzie lubią tak się kogoś uczepić, co widać teraz bardzo mocno, kiedy mamy dostęp do internetu powszechny. No i z, nie, z Justina Biebera się śmieją, e, ostatnio z czegoś, co gang, Gangnam Style, cokolwiek to jest, nie, mnie to troszkę omija, ale, ale e, napędzają... E, się ludzie, że a jest coś, coś po czym można pojechać, czego się można pośmiać, więc oglądajmy to, nie? E, nabijajmy się z tego, wybrzydzajmy, mówmy o tym. Znaczy to jest jakaś taka no, nie. E, nie, do, do mnie, dla mnie nie do zaakceptowania maniera, że trzeba coś e, z, no, zrobić, krytyk... mówić. E, tak jakby wiesz, ty mówisz o tym, że, że masz znajomą, która e, zbiera ludzi, żeby ich zainspirować do jakiejś pracy. Innymi, innymi słowy do, zainspirować do autoekspresji. I to jest niezwykle wartościowe. A tu się okazuje, że autoekspresją może być jakiś idiotyczny komentarz pod czyjąś pracą. Nie wiem. Ten świat zupełnie jest do góry nogami. Wszędzie musisz coś skomentować, jakby taką akcję mieć w stosunku do świata. Namaścić się swoim jakimś schorowanym ego. Dziwne, naprawdę dziwne tak zmieniając temat, to zajmujesz się fotografią z tego co wiem, tak? grafika, myślę, ja się... fotografia no tak, no bo ja się zawodowo zajmuję grafiką bardziej mniej fotografią w tym momencie no pytanie jest tak długo, bardzo długo się zajmowałem fotografią tak czynnie teraz troszkę mniej no i myślę, że jest takie pytanie o to kim człowiek jest I, i na przykład mam znajomego, który jest specjalistą, specjalistą od, od, w jakiejś branży i zawsze mu zazdroszczę tego, tego sprecyzowania po prostu, tego, że on już, on się sfokusował i robi po prostu, yy, specjalizuje się w, w jednej rzeczy, a ja zwyczajnie yy, nie potrafię to jest, wiesz, jest tyle pociągających rzeczy i tyle, wiesz mógłbym, mógłbym, mógłbym nie robić animacji, tylko zacząć, zacząć się bawić fotografią tak do końca też miałoby to uzasadnienie, ale uważam, że mam po prostu inną konstytucję, że bardziej mnie interesują wszystko. Dlaczego miałbym nie robić dźwięku, jeżeli chcę? Czy miałbym się w tym nie sprawdzić? Wiesz, moim zdaniem war najważniejszą wartością jest wrażliwość człowieka. To jest absolut, absolut. A później formy, które, które, jakie wypluwamy... Mogą być różne, można wiesz, można fotografować, można pisać, ważne żeby człowiek miał jakieś tam, jakieś przekraczało, jak się wyraża, człowieka, nie wiem, jakoś tak. Także dla mnie najważniejszą y, y, rzeczą jest wrażliwość i zauważanie świata, to jest, to jest naj, najfajniejsze na świecie. No, czyli, czyli po prostu starasz się robić przez większość czasu to, co jest jakoś twoją pasją, nie? Wiesz co, ja się, ja się... To jest strasznie kurna trudne pytanie. Bo wiesz, o co chodzi, że... ja robię... Jestem grafikiem, normalnym, regularnym grafikiem. Składam nie wiem katalog czy coś takiego i tak, takie tam, nie. No to jest, to, jest, to jest fajne, możesz to robić kiepsko, możesz to robić dobrze. Musisz się zacząć, u, u, zacząć dogadywać z ludźmi, bo, bo niektórzy po prostu inaczej pojmują estetykę niż ty i tak dalej, i tak dalej. I klienci i tak dalej i tak dalej. szukać też dialogu i tak. Dalej, wszystko. Nie? To jest taka normalna praca. Ale obok tego faktycznie jest, jest coś, ta, ta potrzeba autoekspresji. I dobrze mówiliśmy, że. Nie, znaczy dla mnie to jest dość duże pytanie, y, y, y, jak ta autoekspresja auto powinna wyglądać. No, ja u, uważam, że to jest jakaś jakieś podstawa, że my musimy o to zadbać, żeby, żeby właśnie wyrażać się, potrafić się wy, wypowiedzieć, wy, wypowiedzieć swoje emocje, gniew itd., itd., bo, bo tak. Zainteresowanie dźwiękiem, słowem mówionym wzięło się u Ciebie chyba z radia, nie? Ze słuchania słuchowisk, słuchania radia mówionego. A zainteresowanie fotografią, grafiką. Wiesz co? E... Nie mam do tego pojęcia, no bo wiesz, ja skończyłem liceum plastyczne i Zawsze coś tam rysowałem, no, a, a fotografia to jest medium. Po prostu jakieś medium z jakąś retoryką, jakimiś ograniczeniami. Eee, no i tyle. Wiesz, no, to jest no, normalna ekspresja, forma. Tak po prostu traktujesz... Nie no, często, często jak się poznaje jakichś ludzi, no to się pyta, czym się interesujesz, no to pada zazwyczaj... Ale, stary, ale to jest pytanie, to jest jak pytanie o... o tań... No, no ale mówię tak, tak przykład, że, no. że właśnie oni mówią, że fotografią się interesuje, mm. mają... A, Często po prostu, ale, po prostu drogie aparatki. Ale w momencie, gdy forma no, jeżeli forma prze, y, y, zacznie dominować, że ty mówisz, że ja jestem. Człowiek ma, ma potrzebę powiedzenia, powiedzenia kim jesteś, Odpowiedziałem sobie na pytanie kim jestem ja. Mm. To jest jak wiesz, ja, najbardziej dramatyczne pytanie jest y, jak przychodzę do, do, do fryzjera i pani y, y, mówi, to jak tniemy? <ślesz> stary. <ślesz> nie mam dla tego fryzjera proszę pani. Y, bo nie wiem, to jest pytanie kim jesteś i kim chcesz być. I to jest przerażające pytanie. Kiedy ja ostatnio usłyszałem pytanie, jak ty nie my, no to odpowiedziałem tak, żeby uszy były całe. No tak. <laughs> Obcinały mnie dwie pijane koleżanki. Ale powiem Ci szczerze, że mam... mam yy, no nie chodzę teraz do fryzjera, co widać, ale yy, byłem ten... Jak chodziłem, miałem taką jedną jedną panią fryzjerkę. Naprawdę, sędziwego już wieku. A na, na ten zawód już na, naprawdę, naprawdę. I ja tego do niej chodziłem, bo ona y, obcina najdłużej, bo ten, ten świat, wiesz, ten, to jest zupełnie unikatowe, unikatowe doznanie być obcinanym. Po pierwsze, do, y, y, dajesz się dotykać drugiej opcji zupełnie osoby i to jest właściwie intymne y, y, y, doznanie, że tak się wyrażę. Po drugie, Patrzysz przez, przez cały czas na, na siebie. Ty nie robisz tego z, zazwyczaj. Si, wiesz, nie, nie, wkapiasz, nie, tam, nie, nie gapisz się przez 15 minut w, w, w lustro i nie możesz nic zrobić. To jest intymny świat. To jest intymny e, e, twój intymny świat. To jest piękne w moim zdaniem. tak. E, tak. Lubię chodzić. Chociaż faktycznie nie odzę do prezentera, ale to lubię, lubię. Nie wiem, to jaki fetysz chyba. Nie? Ja nie cierpię chodzić do jest... <grym> Okej, okay, ja mam, mam ten, mam yy, teściową, która yy, uwielbiała chodzić za dzieciaka do dentysty. I to też taki światecz. <grym> nie wiem o co chodzi, nie wiem, o co. Nie wiem, nie, nie próbuję tego yy, yy, drążyć. Okej. Okay. Masz jakieś ambitniejsze plany twórcze, tak? Na no to najbliższą przyszłość. Może akurat ktoś, kto to odsłucha, no to stwierdzi, że może pomóc. Wiesz co, ja. ja hmm, Tradyc na w takim w takim czasie, że, że chyba będę potrzebował po prostu e, materii do ekspresji, czyli, czyli ludzi, po prostu osoby, którzy, którzy są. Autor, a, aktorami po prostu. Żeby... Czyli co, jakiś film? Chyba tak, no jakąś taką formę, etiuda bardziej. Coś takiego. Nie, bo, bo faktycznie w filmie y, y, y, y, zawsze mnie bardzo fascynował. No to czy to udźwignął, to, to jest inna, inna kwestia. Piszę, zacząłem wreszcie pisać. Y, co y... piszesz? J jaki, hmm. Jaka forma pisania? Nie wiem, no krótkie to jest, bardzo krótkie. Ale... E, jakieś no. dramaty? Opowiadania? Nie, nie, nie, nie. nie, nie, nie, nie, nie, nie. To jest... Y, nie, to są takie luźne przemyślenia, jakieś, które, które gdzieś tam finalnie mogą w, w, w wyglądać jak wiersz, albo jak y, coś dłuższego, albo długi wiersz, tak bym powiedział. Generalnie wiesz o co chodzi, że, że y, no to jest jakaś po prostu rodzaj ekspresji, tyle. I bawi mnie to, po prostu bawi mnie. No to rozumiem, ja też tam odczuwam potrzebę y, pisania czegoś tak, choćby siąść wieczorem y, przy y, ciekawym piwie no i, i z muzyką y, ze sławkami na uszach y, no to y, pisać, pisać o, o, opisywać jakieś swoje przemyślenia z ostatnich paru dni i ja to ubieram w formę maila, no i mam kilka osób, z którymi wymieniam się takimi mailami y, długimi na y, kilka tysięcy słów mm -hmm, mm -hmm parę takich na tydzień. Jest to dość czasochłonne, ale, ale jest to świetna taka forma relaksu. Nie można zrozumieć wtedy dopiero pewne rzeczy, dostrzec, je, kiedy się je nazywa. Tak samo jest z piwem chociażby. Jak ja piję jakieś piwo, którego jeszcze nie piłem nigdy, to staram się je na bieżąco zrecenzować, zapisać Mm -hmm. Krótką recenzję. Mm -hmm. Opisuje jego barwę, zapach, arty. No To, to jest tak w sensie, jak, jak Zimok powiedział, że, że, że y, dla swoich studentów ma zawsze takie zadanie, żeby y, spojrzeli, rano wstali, spojrzeli w, przez okno i żeby w 10 zdaniach, chyba w 10 zdaniach, y, opisali ten świat za oknem, tak, żeby go y, niewidomy poczuł. Jest to, jest to jest niezwykła umiejętność oczywiście, żeby, żeby barwnie i tak żywo, jak tkanka. Eee, opisywać. I z piwem tak samo. No. A to chyba. Albo no, to dobrze robi. <głos> nie? No już, już. kurde. Nie ma takiego. <głos> jest już idealna długość 20 minut nagrania. E, więc może jakieś. Nie wiem. Przemyślenie na, na zakończenie. Jakiś. Morał, puenta? Ja wiesz, jaki do... jest, jest mój stosunek do, do morałów, puęty. No. Nie, życie po prostu, życie płynie dalej, sensem jest droga i tyle.